Wibracja 78. Dostąpienie gwiazdy Ziemi. Czakry są wiekowym systemem energetycznym, który został nam przekazany przez kulturę sanskrytu. Pomagają nam dostąpić głębszych aspektów naszej duszy. Jak już wspomniałem wcześniej, oprócz siedmiu głównych czak ludzkość ostatnio uznała i aktywowała kilka dodatkowych. Jedna z nich jest szczególnie ważna. Jest to gwiazda Ziemi. Pisałem o niej w jednej z moich poprzednich książek, modlitwy do aniołów. Gwiazda Ziemi pełni funkcję kotwicy łączącej nas z Ziemią. Po raz pierwszy ukazała mi się jako ogromny kryształ osadzony głęboko w Ziemi. Przyłączyłem do niego korzenie, aby poczuć większą stabilizację i połączenie z naszą piękną planetą. Na poziomie duchowym wielu ludzi czuje potrzebę przemieszczenia się na wyższe płaszczyzny oraz w inne wymiary, aby otrzymać wskazówki i inspiracje. Potrafię ich zrozumieć. Pomimo to jest tyle innych sposobów, dzięki którym Ziemia może nas wspierać, oraz tyle mądrości, które może nam przekazać. Ziemia jest starą, mądrą duszą. Jest tu od milionów lat. Jest inteligentna i dobrze wie, jak przetrwać. Była świadkiem wielu zdarzeń, a pomimo to nie przychodzi nam do głowy, aby zwrócić się do niej o przewodnictwo duchowe i wsparcie. Kiedy nauczam, jak połączyć się z Ziemią, opowiadam o niej i dzielę się technikami opisanymi w rozdziale Uziemienie. W ten sposób pomagam ludziom przyjąć w ich życie wsparcie Ziemi. Jeżeli poświęcisz chwilę na połączenie się z Ziemią, pozbędziesz się niezgrabności, mocniej wczujesz się we własne ciało i staniesz się bardziej świadomy roli, jaką zgodziłeś się odegrać na tej planecie. Zejdź na Ziemię, niewinny wymiar. Wibracja na dziś. Poświęć dziś część swojego czasu na wzmocnienie połączenia z Ziemią. Dostąpienie czakry gwiazdy ziemi przyciągnie ku tobie boską energię uzdrawiającą i wsparcie wydobywające się wprost od matki ziemi. Dzięki prostej medytacji, którą przedstawiamy poniżej, przyjmiesz świeżą energię Ziemi razem z jej przewodnictwem i mądrością. Wyobraź sobie potężne korzenie wyrastające z Twoich stóp i docierające aż do serca Ziemi. Ujrzyj, jak rosną i przebijają się przez kolejne warstwy skorupy ziemskiej. Kiedy dotrą do jądra planety, wyobraź sobie, jak oplatają znajdujący się tam ogromny kryształ i przytwierdzają Cię tym samym do ziemi. Zwizualizuj sobie dowolny kryształ. Weź głęboki oddech i wyobraź sobie miedziane światło płynące korzeniami w górę, aż do Twoich stóp i całego ciała. To światło reprezentuje ziemską mądrość, której w tej chwili dostępujesz. Pozostań w takim stanie jeszcze przez chwilę. Poczuj uziemienie i połączenie. Możesz zastanowić się nad sprawami, w których potrzebujesz wsparcia, i wyobraź sobie, że twoje korzenie to słomki wysysające pomoc prosto z serca Matki Ziemi. Kiedy będziesz gotowy, wypowiedz następujące słowa. Jestem połączony i zharmonizowany z Matką Ziemią. Dziękuję Ci, Wielka Matko, za zrównanie się z moją gwiazdą Ziemi. Jestem jednością z Ziemią i jestem wdzięczny za jej wsparcie. Jesteśmy jednością. Podziel się wibracją. Cudownie jest czuć połączenie z Matką Ziemią.